Jeśli chcesz obniżyć koszty połączeń telefonicznych, posiadać identyfikację rozmówcy, mieć łatwy dostęp do internetu, dołącz się do sieci cyfrowej ISDN. Eltast Telekom, dystrybutor urządzeń ISDN zaprasza. Ulica Toruńska 9, telefon 369 01 70.